To są informacje Polskiego Radia 24. Koniec 16-letniej ery Orbana. Opozycyjna Tisa pod wodzą Petera Madziara odniosła znaczące zwycięstwo. Stany Zjednoczone blokują porty w Iranie. To odpowiedź Waszyngtonu na fiasko sobotnich rozmów w Pakistanie. Zwolnienia lekarskie pod lupą żuszu. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Budapeszt długo nie zasnął po zwycięstwie opozycyjnej partii TISA w węgierskich wyborach parlamentarnych. Po podliczeniu niemal 99% głosów TISA ma w parlamencie 138 miejsc, co daje jej większość konstytucyjną niezbędną do głębokiej reformy systemu zbudowanego przez 16 lat rządów Fidesu i premiera Viktora Orbana. Na ulicach węgierskiej stolicy trwała wielogodzinna impreza, a przyglądał się jej nasz reporter Michał Makowski.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 Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Zwycięstwa Peterowi Maziarowi pogratulował Wiktor Orban. Jego przegrana nie oznacza końca jego politycznych ambicji i kariery ocenił na naszej antenie politolog, profesor Robert Rajczyk.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 A Peter Madziar potwierdził, że pierwszą podróż odbędzie do Warszawy i do tego nawiązał przebywający z wizytą w Korei Południowej premier Donald Tusk. Podczas spotkania z dziennikarzami szef polskiego rządu poinformował, że rozmawiał już z liderem węgierskiej opozycji. Przed chwilą rozmawiałem z Peterem Madziarem, gratulując mu i, i chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z, z takich dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe. A do wizyty polskiego premiera w Korei Południowej będziemy jeszcze powracać w naszych informacjach. Stany Zjednoczone wprowadzają od dziś blokadę morską irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, które zakończyły się w sobotę bez przełomu. I temu przygląda się nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, z którym połączymy się za około kwadrans. Teraz ostre słowa Donalda Trumpa pod adresem papieża Leona XIV. Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że papież jest słaby i fatalny w polityce zagranicznej. Trump stwierdził, że nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, że Iran ma broń nuklearną. Następnie wezwał go, by wziął się w garść i skupił się na byciu papieżem, a nie politykiem. Kilka dni temu Leon XIV, gdy modlił się o pokój na świecie podczas wieczornego czuwania w Bazylice Świętego Piotra, apelował o, do rządzących o dialog. A papież wyrusza dziś z pielgrzymką do Afryki. W ciągu 10 dni odwiedzi cztery afrykańskie kraje. Algierię, Kamerun, Angolę i Gwinę równikową. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. Od dziś wchodzą w życie przepisy doprecyz doprecyzowujące, co można, a czego nie można na L4. W ustawie pojawił się natomiast wyjątek, tak zwana czynność incydentalna, wyjaśnia Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.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 Poranek z lekkim przymrozkiem na wschodzie kraju jeszcze przez półtorej godziny obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. A kwietniowy poniedziałek będzie na ogół słoneczny i z dwucyfrową temperaturą, tylko na krańcach północno-zachodnich może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 14 w centrum do 16 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami dość silny i porywisty, głównie na zachodzie i w górach. Nie. Jakość powietrza we wschodniej Polsce jest bardzo dobra, w zachodniej dobra, tylko w Starachowicach i Kłocku jest umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 27% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W północnej Polsce przewiduje się wysokie stężenie pyłków brzozy, na pozostałym obszarze niskie. W południowej Polsce prognozuje się też niskie stężenie pyłków traw. A w lasach północnej i południowo-zachodniej Wielkopolski, a także północnej Małopolski jest duże zagrożenie pożarowe, na pozostałym obszarze średnie. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. Dzień dobry. Poniedziałkowy poranek w Polskim Radiu 24, 6.07 na zegarach. Przed nami 13 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie, a wraz ze mną dzień dobry mówią Państwo Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Przed nami 103 dzień roku, słońce wzeszło o 5.00, tak, już wzeszło, już minęła piąta. O 5.44, a zajdzie o 19.30. Dzień potrwa 13 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Hermenę, Gilda, Ida, Marcin i Przemysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Jeśli nam pomożecie... My, naród. We, the people. Polki, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 13 kwietnia w roku 1883 profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia azotu. Osiągnięcie Polaków miało znaczenie między innymi dla zrozumienia budowy materii, ponieważ dotychczas panowało przekonanie, że niektórych gazów nie da się skroplić. I stąd azot oraz tlen nazywano gazami trwałymi. 13 kwietnia? Urząd Telegraficzny w Krakowie nadał do Akademii Nauk w Paryżu depesze donoszącą o skropleniu powietrza, podpisaną przez obu uczonych. Dzień wysłania depeszy przyjęto jako datę dokonania przez Polaków pierwszego w nauce światowej eksperymentu. Posypały się gratulacje, ale i ataki na polskich uczonych. Francuzi nie mogli znieść, iż Polacy sprzątnęli im sprzed nosa sukces, do którego pieli się bezskutecznie tyle lat. Metoda skręplania opracowana przez polskich badaczy nie była stosowana na skalę przemysłową. Taką metodę opracowano dopiero kilkanaście lat później. 120 lat temu urodził się Samuel Beckett, francusko-irlandzki pisarz, autor dramatu Czekając na Godota. Był pisarzem, który dość opornie wchodził do literatury w tym sensie, że sukces nie pojawił się tak od razu. Mówił redaktor Janusz Majcherek. Samuel Beckett był między innymi laureatem Literackiej Nagrody Nobla. W roku 1923 marszałek Francji Ferdynand Foch został marszałkiem Polski. To jemu przypisywane jest zatrzymanie niemieckiej ofensywy podczas pierwszej bitwy nad Marną w roku 1914 i tym samym uratowanie Paryża i Francji. To był typowy wojskowy, który uważał, że to co do niego należy powinien był zawsze zrealizować, natomiast wszystkie problemy polityczne oddawał tym, którzy jak twierdził lepiej się na tym zdają. Mówił pułkownik Tadeusz Panecki. Dzięki działaniom marszałka Focha armia polska tworzona przez z generała Józefa Hallera, została sformowana we Francji, a potem dotarła do Polski. Dziś 88. urodziny obchodzi Andrzej Dąbrowski, piosenkarz, perkusista i kierowca rajdowy. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce. Dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Śpiewał w swoim największym przeboju. W latach 70 był także prowadzącym audycję Trzy Kwadranse Jazzu w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Data tego dnia nie jest przypadkowa, bo właśnie 13 kwietnia w roku 1943 Radio Niemieckie podało informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. W słowie tym wyraża się nie tylko nasza tragedia, ale i cała potworna ohyda sowieckiego systemu rządzenia opartego o masowe zbrodnie, mówił generał Władysław Anders. Związek Radziecki przyznał się do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach, 13 kwietnia 1990 roku. Tego samego dnia Michał Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu kopię wyselekcjonowanych archiwalnych dokumentów, a także wykaz akt jeńców wojennych, których wywieziono z obozu w Starobielsku. 13 kwietnia 1967 roku stolicę naszego kraju po raz pierwszy odwiedził zespół The Rolling Stones. Tego dnia zagrał dwa koncerty w warszawskiej sali kongresowej. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwaknionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień, biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. Zresztą tego się nie słucha, to się przeżywa. Relacjonowała polska kronika filmowa. Honorarium zespołu, który pierwszy raz wystąpił za żelazną kurtyną, wynosiło symboliczne 5 dolarów. 40 lat temu Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził synagogę w Rzymie. Papież był wzruszony i malowało się to na jego twarzy niemal przez cały czas ceremonii. Oceniał Józef Lichten. W wygłoszonym przemówieniu Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa, że Żydzi są starszymi i umiłowanymi braćmi chrześcijan w wierze. 13 kwietnia 2009 roku w pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych. Ogień w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na wszystkie piętra budynku, co odcięło mieszkańcom drogę ewakuacji. Budynek jest doszczętnie zniszczony. Jego dwa piętra były zbudowane z materiałów łatwopalnych. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Strażacy i mieszkańcy, którym udało się uratować, nie wykluczają zapruszenia ognia. Pomoc dla poszkodowanych zaczęła płynąć błyskawicznie. Najszybciej zareagowało mieszkańce mieszkańcy Kamienia Pomorskiego. Pogorzelcy stracili dorobek całego życia, więc potrzebne jest dosłownie wszystko. Dary są zbierane w Hotelu Żeglarskim w Kamieniu Pomorskim. Tam też jest sztab kryzysowy. Zbiórkę darów zorganizowała również Szczecińska Caritas. Najbardziej potrzebne są środki higieny i bielizna. Relacjonowało następnego dnia Polskie Radio. Według opinii biegłych, ogień został zapruszony w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. Nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną zwarcia. Kalendarium historyczne Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosega, przedstawiła Blanka Pietrzak Przegląd prasy to będzie taki nieco hybrydowy przegląd prasy, bo zajrzymy także do portali ze względu na komentarze do wyniku węgierskich wyborów, ale na początek jedynka gazety wyborczej, okręty Stanów Zjednoczonych w cieśninie Ormus. Dobra wiadomość jest taka, że odbyliśmy serię konkretnych rozmów zła, że nie osiągnęliśmy porozumienia. Ona jest zła przede wszystkim dla Iranu, tak mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Gazeta wyborcza Relacjonuje przebieg negocjacji, które odbywały się właśnie w Pakistanie i pisze między innymi, że w rozmowie z CNN były negocjator Departamentu Stanu do spraw Bliskiego Wschodu ocenił, że Irańczycy mają więcej atutów w ręku niż Amerykanie. Najwyraźniej nie spieszy im się z ustępstwami. Wydaje się, że wciąż dysponują wysoko wzbogaconym uranem. Udowodnili, że potrafią wykorzystać położenie geograficzne do celów militarnych kontrolują cieśninę Ormus i sprawują nad nią władzę. Więcej na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie w trakcie dwutygodniowego zawieszenia broni. Przeczytają Państwo na pierwszej, ósmej i dziewiątej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. A my teraz przeniesiemy się do internetu i na początek portal Gazety Wyborczej, bo tam Bartosz Wieliński komentuje wynik wyborów na Węgrzech. Z Budapesztu poszedł sygnał dla świata. Pochód autokratów da się zatrzymać, pisze Wieliński na stronach wyborcza.pl. Kończy się, miejmy nadzieję, ostatecznie, trwająca 16 lat węgierska przygoda z nieliberalną demokracją. Kończy się czas dławienia swobód obywatelskich i praworządności, prowadzenia pod egidą państwa nagonek na obcych i mniejszości, inwigilowania polityków i dziennikarzy, niszczenia przeciwników i zamykania mediów. Kończy się czas oligarchii i gangsterów tuczonych na państwowym majątku i unijnych dotacjach. Kończy się ciemna epoka rządów Wiktora Orbana. To Bartosz Wieliński, a w Rzeczpospolitej na portalu, na portalu rppl komentarz Jędrzeja Bieleckiego. Wygrana Petera Madziara i zdobycie przez TISę większości konstytucyjnej to bolesny cios dla populistycznej prawicy, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wiktor Orban był dla tej właśnie populistycznej prawicy wzorem tego, jak dobijać liberalną demokrację. Pan redaktor Jędrzej Bielecki pisze także o tym, w jaki sposób Peter Madziar będzie musiał odzyskiwać państwo. I jak to się stało, że właśnie Madziarowi udało się odsunąć Wiktora Orbana e, od władzy. Bielecki pisze, że niedzielnego sukcesu wyborczego Tisy by nie było, gdyby niewyjątkowy wyjątkowy talent polityczny, jaki objawił Madziar właśnie, w tej kampanii w zasadzie nie popełnił żadnego politycznego błędu. Postawił na media społecznościowe, bo te klasyczne były podporządkowane reżimowi. Lider opozycji podnał, podjął jednak także żmudną walkę na rzecz odbicia od Fidesu przynajmniej części wyborców starszych i żyjących na wsi. Tak właśnie przyczyny e, tego sukcesu widzi Jędrzej Bielecki, i o tym przeczytają Państwo na stronach Rzeczpospolitej. 6.17 na zegarach, z nami Marek Wałkuski, korespondent polskiego radia w Stanach Zjednoczonych. Cześć, dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Czy Donald Trump już zareagował na porażkę wyborczą swojego najbliższego europejskiego sojusznika? Nie zareagował i e, nawet uniknął takiej reakcji, dlatego że po powrocie z Florydy do Waszyngtonu na lotnisku e, rozmawiał przez kilka minut z dziennikarzami z pulu prasowego, który zawsze towarzyszy amerykańskiemu prezydentowi, no i odpowiadał na różne pytania, e, ale w momencie kiedy padło pytanie o e, przegraną Orbana, e, odwrócił się i odszedł. No patrz. E, Trump Jednoznacznie postawił na Orbana, zresztą to nawet nie ostatnio, no bo on tuż przed wyborami na Węgrzech wzywał Węgrów, żeby poparli Orbana, nawet mówił, że gospodarczo Stany Zjednoczone pomogą Węgrom, jeżeli Orban wygra te wybory. Wcześniej jeszcze również zamieszczał zdjęcia z Orbanem podczas wizyty w BM Domu, zaprosił go właśnie wcześniej, też kilka miesięcy wcześniej, choć przez administrację Uh, uh, Bidena Orban był bojkotowany, wysłał J.D. Vansa do Budapesztu, wysłał e, e, sekretarza stanu Marco Rubio kilka tygodni wcześniej do Budapesztu. E, także e, Trump bardzo dużo zainwestował e, w, i wizerunkowo i politycznie e, w kampanię e, Fideszu na, Węg na Węgrzech. No i przegrała Trump e, nie lubi przegrywać, więc... E... No właśnie tak się zastanawiam, na ile ta porażka Orbana jest dla Donalda Trumpa bolesna, bolesna i jak bardzo bolesna. Myślę, że jest bolesna wizerunkowo, dlatego że on nie tylko w ostatnich dniach, czy w ostatnich tygodniach, czy już jak wrócił na swój urząd, chwalił Orbana, ale także wcześniej. Ja pamiętam wiece wyborcze Trumpa, jeszcze kiedy walczył w czasie kampanii wyborczej, to na większości tych wieców przywoływał właśnie Orbana. Mówił o tym, jakim jest wspaniałym przywódcą, jakim jest jego przyjacielem. Orban jest postacią bardzo cenioną, lubianą przez cały ruch MAGA, czyli ruch, który stał za Donaldem Trumpem. Zresztą ta konferencja SIPA, która odbywała się niedawno w Dallas, w Teksasie, na którą przyjechał prezydent Nawrocki, oficjalnie także poparła Wiktora Orbana. Także to jest coś więcej. To nie jest tylko wizerunkowy, wizerunkowa porażka, no ale to także polityczna. To znaczy pokazuje że e, tak jak mówiłeś w komentarzu, że e, populistów e, e prawicowych, populistów, maga e, da się pokonać. E, jeszcze jeden, myślę, że na, na jeszcze jeden aspekt tej całej sprawy można, e, można zwrócić uwagę. E, dlatego, że m, wielu komentatorów uważa, zresztą to trochę widać nawet gołym okiem, Trump próbował w Stanach Zjednoczonych zrobić to, co, we, co Orban zrobił na Węgrzech, czyli e, przejmowanie sądów, czyli próba kontroli nad mediami, e, próba e, kontroli nad uniwersytetami, e, próba ograniczenia debaty publicznej, taki półautorytarny styl rządzenia. I to był także jeden z powodów, dla których Trump lubił i cenił Orbana, bo on uważał i cały ruch maga uważał, że to jest wzór także dla Stanów Zjednoczonych. No i to wszystko się posypało. To jest też bardzo ciekawe. Jeszcze cię o to podpytam. Jak myślisz, jak będą wyglądały relacje administracji amerykańskiej z rządem Petera Madziara? Czy po tym właśnie wsparciu, którego Trump udzielił Orbanowi, no także próby jakiegoś przekupstwa wyborczego wobec Węgrów, czy, czy w ogóle te relacje będą, będzie próba ich ułożenia normalnie, czy będzie jakaś, jak, jak się spodziewasz, czy próba bojkotu tej administracji, tego rządu węgierskiego? Ja myślę, że nie będzie bojkotu, dlatego że Węgry są i partnerem gospodarczym i są w NATO. E, raczej takiego otwartego, oficjalnego bojkotu e, bym się nie spodziewał, ale też nie spodziewałbym się szybkiego zaproszenia e, Madziara do Waszyngtonu. E, no on jest politykiem proeuropejskim, a... E, Trumpowi i obecnej administracji ten nurt proeuropejski, y, brukselski się nie podoba. Y, w związku z tym, y, ba... Co więcej, Węgry przestają być w tej chwili tym, co administracja Trumpa jak definiowała Orbana i, i, i, i, i rząd Węgier, czyli partnerem tak zwanym w cudzysłowie cywilizacyjnym właśnie w opozycji do Brukseli, właśnie w opozycji do tej liberalnej czy takiej prodemokratycznego nurtu europejskiego, więc ideologicznie... Trumpowi już teraz z Madziarem i z Węgrami nie będzie po drodze, no ale Stany, Stany Zjednoczone układają sobie relacje z Wielką Brytanią, układają sobie relacje z Polską, gdzie rząd jest proeuropejski, więc jakoś będą musiały sobie ułożyć także relacje z Węgrami. Tak, ale rzeczywiście zastanawiam się teraz jedynym jedynym liderem, takim przywódcą z politykiem, który pełni najwyższe funkcje państwowe w Europie, który jest w gronie tych ulubieńców Donalda Trumpa pozostał już chyba Karol Nawrocki. Trudno mi jest wymienić w Europie innego, no tak, e, innego no lidera. No Słowacja chyba jest też, Tak, jeszcze Słowacja, e, tak, rzeczywiście. Taka I Robert Fico. Troka tak. maga pro-Trumpowa, pro e, ale rzeczywiście. Natomiast, no w odróżnieniu od Węgier, gdzie e, Orban miał niemal pełną władzę, w Polsce prezydent ma władzę bardzo ograniczoną. Mhm. W związku z tym, e, w związku z tym, e, oczywiście Trump idealizuje prezydenta Nawrockiego, zresztą cały czas chwali się tym, że pomógł mu wygrać Wybory, że, że, że, że jakby sugeruje, że, że, że to jego poważność jest bardzo ważne. Prostu, tak, w pewnym tak sensie. jest, tak. że go namaścił, tak, że to jest jego człowiek. Tak. I, i, ale i rzeczywiście prezydent Nawrocki będzie tutaj w tej chwili bardziej osamotnia. No, przynajmniej do czasu wyborów w Niemczech no, być czy być może na Francji, wyrośnie, tak. na takiego, wyrośnie na takiego teraz numer jeden bohatera, bo do tej pory był numer dwa. Myślę, że otwiera taka ścieżka. zawsze na, na pierwszym na miejscu wymieniany i, i, i, i hołubiony przez Trumpa i przez Rochmaga, więc teraz otworzyło się, otworzyło to takie się szczęście szansa w dla, na, dla polskiej prezydenta prawicy. Prezydenta tak. Marku, tak to jeszcze korzystając z tego, że jesteś z nami, przeniesiemy się na Bliski Wschód. Ja na początku w przeglądzie prasy cytowałem gazetę wyborczą, która relacjonowała negocjacje w Pakistanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ja mam do ciebie takie pytanie, czy, czy to zawieszenie broni jest w ogóle przestrzegane? Czy trwa rozejm? No, na razie w zasadzie trwa, ale nie wiadomo co będzie jutro, dlatego że, tak jak mówiliście, Trump ogłosił, najpierw ogłosił blokadę w ogóle całej cieśniny Ormus, potem kiedy ogłoszono, sędkom ogłosił, czyli dowództwo sił e, amerykańskich ogłosiło e, blokadę. Okazało się, że jest to blokada bardziej ograniczona dotycząca tylko irańskich statków, irańskich portów. E, no ale ten, to zawieszenie broni e, jest bardzo w tej chwili e, kruche i mało kto wierzy, że się utrzyma. E, tym bardziej, że Iran ma poczucie e, siły, znaczy kontrolowania e, cieśniny Ormus. Eee, Amerykanie ale to, ale nie powiedz są w Marku, Amerykanie wpłynęli do cieśniny Ormus, bo ja widziałem w weekend sprzeczne informacje, że dwa statki wpłynęły, potem irańska strona to dementowała. Amerykanie rzeczywiście są tam w tej cieśninie? Oni wpłynęli, a potem wypłynęli e, stamtąd. Natomiast. E... Natomiast to był taki manewr trochę prowokacyjny. Iran, te statki, które, te okręty, które tam wpłyną, może atakować. W związku z tym ja nie sądzę, żeby sobie pozwolili na to. Natomiast to, co chcą zrobić, no to blokować wszystkie statki. Dalej od wybrzeży Iranu, czyli już poza, poza Cisino-Ormus, blokować te statki, te okręty, które będą wypływały z irańskich portów. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No bo... Co Amerykanie zrobią, jeżeli na przykład wypłynie z takiego portu irański e, tankowiec? I będzie po prostu płynął, nie zwracając uwagi na ostrzeżenia. Czy zbombardują, czy nie zbombardują, czy po prostu będą starali się zablokować. No, musimy się przyglądać temu, co się, co się dzieje. Iran mówi, że tak jakby nie przejmując się tym, co mówią Amerykanie, mówi o tym, że ma jeszcze wiele innych narzędzi, którymi może uderzyć i w Stany Zjednoczone i w ich sojuszników. I że wkrótce wszyscy będą z rozrzewnieniem wspominać benzynę za 4 dolary, tak jak jest w tej chwili 4 dolary za galon w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie... No, Musimy kończyć powoli. Wyraźnie widać, że te pozycje Trumpa i Teheranu są tak odległe, że nikt nie wierzy w to, że ten zawieszenie broni długo przetrwa. Marek Wokuski, korespondent Polskiego Radia, człowiek Polskiego Radia w Białym Domu. Marku, serdeczne dzięki, dobrej nocy dla ciebie. Dobrej nocy, słyszę, że chrypka u ciebie trochę została jeszcze. Tak, ale już jest znacznie lepiej, znacznie lepiej. <grymne> się... To dobrze, właśnie słyszałam, mnie się w kaszel zmieniła, więc. To trzymamy ja co gorsze. Dzięki. Dużo zdrowia, polecam, polecam to Na gardło, do usłyszenia. I tak dzisiaj nieco skaczemy. Po wątkach bliskowschodnich i węgierskich to teraz z powrotem przenosimy się mm, myślami do Budapesztu, bo zwycięstwa Madziarowi pogratulował premier Donald Tusk, który z kolei przebywa z wizytą na drugiej stronie globu, czyli w Korei Południowej. Podczas spotkania z dziennikarzami szef rządu poinformował, że rozmawiał już z liderem węgierskiej opozycji. Jak zaznaczył, Peter Madziar planuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę u nas w Warszawie.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 Premier był też pytany o kwestię azylantów, polskich azylantów na Węgrzech, Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Tu sprawa jest jasna, stwierdził Donald Tusk i dodał, że ma nadzieję, że niedługo będzie mógł im powiedzieć witajcie w Polsce. Półtorej minuty pozostało do 6.30. Za chwilę Rafał Boguta i najnowsze informacje.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 Autopromocja To są informacje Polskiego Radia 24 Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam nie pomogły poparcie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i negatywna kampania wycelowana w prezydenta Ukrainy. Po 16 latach na Węgrzech kończy się epoka premiera Viktora Orbana. We wczorajszych wyborach zwyciężyła opozycyjna partia TISA. Zdobyła prawie 70% mandatów w węgierskim parlamencie, czyli większość kwalifikowaną, pozwalającą na dokonywanie zmian w konstytucji. tak wynika po przeliczeniu niemal 99% głosów. Wyniki komentował na naszej antenie Komentował politolog profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Jak podkreślał, podczas specjalnej audycji węgierski wieczór, wybory parlamentarne, Węgrzy przestali wierzyć w propagandę Wiktora Orbana. Profesor Rajczyk zwrócił też uwagę na trudną sytuację gospodarczą kraju. W tych wyborach lodówka wygrała z telewizorem.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 Piasko rokowań pokojowych w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po wielogodzinnych rozmowach w Pakistanie delegacje USA i Iranu ogłosiły, że nie porozumiały się w żadnej z ważnych dla siebie spraw. Przyszłość ogłoszonego przed, ro rozmo przed rozmowami dwutygodniowego rozejmu stoi pod znakiem zapytania. Polscy politycy bez względu na przynależność partyjną są zaniepokojeni przebiegiem rokowań w Islamabadzie. Europoseł PSL Adam Jarubas powiedział, że brak porozumienia to zła wiadomość nie tylko dla stron konfliktu, ale też dla całej społeczności międzynarodowej. Przedłużający się konflikt szkodzi gospodarce całego świata, więc mam nadzieję, że ta druga tura rozmów rozpocznie się jak najszybciej. Wojna w Iranie była nikomu do niczego niepotrzebna, jest przedłużającym się zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego świata. Dodawał poseł Konfederacji Michał Wawer. Waszyngton utrzymuje, że główną przyczyną fiaska był brak zgody Teheranu na twarde zobowiązanie w sprawie rezygnacji z ambicji nuklearnych Iranu. Dziś dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Wczoraj pomordowanych w Katyniu upamiętniono w Warszawie. Ulicami stolicy przeszedł katyński marsz cieni. Gdyby nie zbrodnia katyńska, dzisiejsza Polska byłaby lepsza, mówili jego uczestnicy.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 Z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD wiosną 1940 roku zamordowali strzałem w tył głowy około 22 tysiące Polaków. Wśród nich byli zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy, lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy i naukowcy. To będzie krótka prognoza pogody w całym kraju sucho, bez opadów deszczu, z niewielkimi zachmurzeniami i z naprawdę przyjemną temperaturą. Od 12 stopni na wschodzie oraz miejscami na północy i południu 14 stopni w centrum, maksymalnie nawet 18 stopni na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu możliwe tylko jeśli już na Pomorzu Zachodnim. Najchłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego, tam tylko Siedem stopni. Tomasz Kowalczyk w naszym studiu. Cześć, dzień dobry. Cześć. Faktycznie krótka ta prognoza pogody. No, latem nie ma o czym mówić. Jest ładnie, więc trzeba się cieszyć. Więc więcej czasu na sport. Te proszę bardzo. Zaczynamy od piłki nożnej. Zawodnicy Lecha Poznań zremisowali z GKS-em Katowice 3 do 3, utrzymali prowadzenie w tabeli ekstraklasy, jednak nie wykorzystali szansy, by wyraźnie odskoczyć od najgroźniejszych rywali w walce o Mistrzostwo Polski. Niels Frederiksen, duński trener Lecha był niezbyt zadowolony z poziomu zaprezentowanego przez swoich zawodników. Wild game, crazy game. Szalony mecz. W tym sezonie rozegraliśmy sporo dobrych spotkań, ale ten nie należał do takich. Byłem bardzo niezadowolony z tego, co robiliśmy w pierwszej połowie. W drugiej części było nieco lepiej, zaczęliśmy stwarzać więcej sytuacji. Jednak jeśli chodzi o obronę, to graliśmy w sposób, jaki nie powinniśmy tego robić. Mamy zdecydowanie więcej jakości niż to pokazaliśmy. więcej jakości niż to pokazaliśmy. Szkoleniowiec GieKSy Rafał Górak dla odmiany chwalił postawę swojego zespołu, zresztą nie tylko w tym spotkaniu.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 W innych wczorajszych meczach Motor Lublin zremisował z Rakowem Częstochowa 1 do 1, Krakowia z Arką Gdynia 2 do 2. Lech na pierwszym miejscu w tabeli, dwa punkty przed zagłębiem Lubin. Prowadzący we włoskiej ekstraklasie piłkarze Interu Mediolan w 32. kolejce wygrali na wyjeździe 4 do 3 z rewelacją rozgrywek KOMO. W składzie lidera niespełna godzinę zagrał Piotr Zieliński. Motor Lublin pokonał KS Toruń 56 do 30 w spotkaniu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do wygranej poprowadzili Kacper Woryna i Bartosz Zmarzlik. Obaj zdobyli po 12 punktów. W drugim wczorajszym meczu GKM Grudziądz zremisował ze Stalą Gorzów Wielkopolski 45 do 45. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał w Sosnowcu a Sekuresowie 3 do 0 w pierwszym półfinale plus Ligi Siatkarzy i w serii do dwóch zwycięstw objął prowadzenie 1-0 Drugie starcie w sobotę, 18 kwietnia w Rzeszowie. Gra toczy się do dwóch wygranych spotkań. na dziś w Warszawie startuje druga półfinałowa para. Projekt Warszawa będzie grał z Bogdanką, luk Lublin. W lidze NBA zakończyła się zasadnicza część sezonu. Na koniec tego etapu rozgrywek ze świetnej strony zaprezentował się nasz Jeremi Sochan. W spotkaniu Knicks przeciwko Charlotte Hornets Polak grał 20 minut i zdobył 12 punktów. To najwięcej od kiedy pod koniec lutego trafił do Nowojorczyków. Na koniec pierwszej części sezonu Knicks przegrali z Hornets 96 do 110, ale ta porażka w końcowym rozrachunku nie ma dla nich wielkiego znaczenia, a rywalizację podsumuje nam Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. już wcześniej na koniec zasadniczej części rozgrywek zapewnili sobie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Wspominaliśmy naszego Jeremiego Sochana. On w przegranym meczu z Szalas do 12 zdobytych punktów dołożył jeszcze 6 zbiurek i 5 asyst, a między innymi amerykańscy komentatorzy telewizji tak go zauważyli w dwóch akcjach. So, eh? as we've seen him, a very strong defender. Sohan hits the three very strong defender, czyli taki strongman, jeżeli chodzi, mówiąc oczywiście w wolnym tłumaczeniu o grę w defensywie. Trzymamy kciuki za naszego jedynaka w Lidze NBA. Dla Nowijorczyków zakończony sezon zasadniczy był najlepszy od 13 lat. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zwycięstw, w sumie mieli ich 53. W pierwszej rundzie playoff znik zmierzą się za Hawks. Pierwszy mecz tych zespołów odbędzie się w najbliższą sobotę, a rywalizacja, przypominamy Państwu, w playoffach Ligi NBA toczy się do czterech wygranych. Konferencję wschodnią wygra, że na dritorium zachodni tytułu Oklahoma City Thunder, a w nocy z torku na środę oczywiście czasu polskiego rozpocznie się pierwsza runda fazy turnieju Plenin, w którym zespoły z miejsc od 7 do 10 rywalizują o dwa ostatnie przepustki do drugiej części rozgrywek. Na wschodzie najpierw zagrają Charlotte Hornets z Miami Heat, na zachodzie Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, następnie kolejne spotkania w środę Magic 70 Seaters i Golden State Warriors Los Angeles Clippers. A tak jak już powiedzieliśmy, pierwsza runda startuje na dobre w sobotę. Pierwszą parę już tutaj Państwu przedstawiłem, to jest Knicks Hawks, a pary, które znamy to są Cavaliers Raptors, a na zachodzie Nuggets Timberwolves i Lakers Rackets. Warto jeszcze tutaj podkreślić, że w tej ostatniej kolejce warto było zwrócić uwagę na ciekawe spotkanie dwóch najlepszych drużyn na zachodzie. Nuggets wygrali z byłym klubem, zresztą Jeremiego Suchana, San Antonio Spurs 120 i było to ich dwunaste zwycięstwo z rzędu. O czym opowiadał nam Jan Pachlowski, dodajmy, że do tej fazy playoff z najlepszych pozycji przystępują na zachodzie Oklahoma City Thunder, a na wschodzie Detroit Pistons. Tomasz Kowalczyk wróci do nas za godzinę? Wracamy, wracamy do... z dawką sportowych informacji. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 6.40. Na zegarach. A z nami Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry Bata. No i jak? Dzień wystrzeliły korki od szampana wczoraj? Tak. Pospieszyli europejscy politycy z gratulacjami. Pomijam kraje unijne, bo prezydent chyba Macron był pierwszy. Natomiast jedną z pierwszych była przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. I trzeba przyznać, że te gratulacje były dość nietypowe i niestandardowe, bo zwykle Komisja Europejska czeka aż zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów w jakimkolwiek kraju członkowskim, w którym odbywają się wybory. A tutaj chyba nie minęło 20 minut, no 16-17 minut może było, kiedy od momentu, kiedy Viktor Orban uznał swoją porażkę w wyborach i szefowa... Komisji Europejskiej opublikowała pierwszy wpis, a pierwszy wpis był serce Europy bije mocniej na Węgrzech, a potem już po kilku minutach był drugi wpis i przewodnicząca komisji napisała, że Węgry wybrały Europę, że kraj powraca na europejską drogę, że Unia, Europa zawsze wybierała Węgry, a teraz Europa staje się silniejsza. Przewodnicząca Komisji już jest po rozmowie telefonicznej z liderem partii TISA, Peterem Madziarem. I jak napisała rzeczniczka Komisji Europejskiej, mowa była o udanej ścisłej współpracy przyszłej. Wpisy na Twitterze też opublikowała innymi przewodnicząca Europarlamentu Roberta Mecola. Akurat zwróciła się bezpośrednio do Peter Madziara, bo on jest jeszcze europosłem, więc Roberta Mecola pogratulowała jemu no i też napisała, że miejsce Węgier jest w sercu Europy. Krótko mówiąc, nikt nie będzie tęsknił za Wiktorem Orbanem. A to dlatego, że w ostatnich miesiącach ta współpraca na linii Budapeszt-Bruksela, ona w ostatnich latach była coraz trudniejsza, ale w ostatnich miesiącach to już była otwarta. Taka wrogość, niechęć. Wiktor Orban już wetował wszystko co mógł, a dotyczyło to Ukrainy i Rosji, czyli na przykład w grudniu jeszcze zgodził się na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, ale potem na kolejnym szczycie w marcu już wycofał się z tych ustaleń. I tutaj nie tylko już sama Komisja Europejska miała go dość, ale już potępienie słowa, potępienia padły także na szczycie. Także ostra krytyka wobec niego, samego jego postępowania ze strony europejskich przywódców. Sytuacja bezprecedensowa. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby na szczycie jakiś lider został poddany o tak ostrej krytyce i wytykano mu po prostu łamanie wcześniejszych ustaleń, co też zresztą jeszcze w Unii Europejskiej się nie zdarzyło. Wycofał się z unijnej pożyczki do Ukrainy, blokował ją, nie chciał zgodzić się na 20 pakiet sankcji na Rosję. Ostatni raz... Kiedy zaakceptował sankcje, to był 19 pakiet i to był październik. I w zasadzie od tego momentu już utrudniał wszelkie działania w Unii Europejskiej, dlatego nikt tu za nim nie będzie tęsknił, a nadzieja w Komisji Europejskiej jest taka, że te wszystkie poblokowane decyzje teraz zostaną odblokowane. Czyli sankcje na Rosję, pożyczka dla Ukrainy – Także Polska czeka na odblokowanie Europejskiego Funduszu Dozbrajającego Ukrainę. To ten, który w ramach którego państwa dozbrajają Ukrainę, a potem mogą oczekiwać zwrotów. W przypadku Polski to jest 2 miliardy złotych prawie. Więc Bruksela pospieszyła z gratulacjami, entuzjastycznie przyjęła tę wygraną. No i też sama partia, do której należy TISA, europejska, to jest Europejska Partia Ludowa, to jest największa frakcja w europarlamencie. Tutaj też entuzjazm, szef polskiej delegacji w, w centroprawicy, Andrzej Halicki napisał, że to jest porażka putinowskiego projektu podziału i osłabiania Europy. Te bliskie kontakty z Rosją, one były już po rozpoczęciu po napaści Rosji na Ukrainę od czterech lat widoczne, no ale ostatnie, moment, ostatnie miesiące to u, uwidoczniło się już jak najbardziej. O tych doniesieniach, że jest gorąca linia Budapeszt-Moskwa już nie wspominam. Tutaj Komisja Europejska zażądała zaraz, jak się pojawiły te informacje. Czy to o konsultacjach ministra spraw zagranicznych z szefem rosyjskiej dyplomacji, czy później o tym, że przekazywał nawet dokumenty unijne no to Komisja Europejska zażądała pilnych wyjaśnień od władz w Budapeszcie. I teraz pytanie, czy jeszcze Viktor Orban na europejskich salonach się pojawi? Bo najbliższy szczyt jest za niecałe dwa tygodnie na Cyprze. To jest szczyt nieformalny, a potem już będzie szczyt czerwcowy. Domyślam się, że na czerwcowym już będzie nowy premier. Pytanie, kto za niecałe dwa tygodnie pojawi się ze strony Węgier na unijnym szczycie? Beato, a powiedz jeszcze, bo mówiłaś o Komisji Europejskiej, czy w ogóle o Unii Europejskiej, tak. która czeka na odblokowanie pewnych decyzji, ale Węgrzy też czekają na odblokowanie pieniędzy między innymi, tak. z, między innymi z funduszu SAFE, wszystkich pieniędzy blokowanych w związku z naruszeniem, naruszeniem przez Węgry zasad Unii Europejskiej. Czy to będzie tak, że te pieniądze zostaną uruchomione od razu po zmianie władzy, czy jednak no, najpierw Peter Madziar będzie musiał wprowadzić odpowiednie reformy? powiedzmy o jakich kwotach mówimy. W przypadku unijnych funduszy 18 miliardów zablokowane, z czego dwa już bezpo, bezpowrotnie zostały utracone, bo już minęły terminy, w których można było cokolwiek robić, czyli 16 miliardów euro z unijnego budżetu plus ponad 16 miliardów z funduszu SAFE. Węgry są jedynym krajem w Unii Europejskiej, tym, który poprosił o pieniądze, o te pożyczki z funduszu SAFE, to jest w sumie 19 krajów i który jeszcze tego zielonego światła Komisji Europejskiej nie dostał. Z wiadomych względów, to znaczy przede wszystkim ze względów takich, że nie było gwarancji, że te pieniądze będą wykorzystane w sposób odpowiedni, bo są zarzuty dotyczące korupcji, były zarzuty dotyczące korupcji przy zamówieniach publicznych, ta lista zarzutów pod adresem już odchodzących władz w Budapeszcie jest długa, ale też Komisja Europejska, powiedzmy to otwarcie, nie chciała żadnych prezentów robić Wiktorowi Orbanowi, zatem tego zielonego światła nie było. Tutaj z tym sejfem będzie łatwiej zapewne, natomiast w przypadku unijnych funduszy muszą być przynajmniej rozpoczęte jakieś reformy. W przypadku Polski była podobna sytuacja, jeszcze wtedy sejfu nie było, ale były poblokowane pieniądze z unijnego budżetu i z KPO. Nie wszystkie reformy zostały sfinalizowane, bo polski rząd tłumaczył Komisji Europejskiej, że nie do wszystkich jest, nie na wszystkie jest zgoda prezydenta. Komisja Europejska uznała to tłumaczenie i odblokowała Polsce te pieniądze. Natomiast jakiś ruch musi być po stronie Węgier zrobiony i te reformy albo przynajmniej rozpoczęte, a najlepiej byłoby jakby zostały już sfinalizowane. Wtedy Węgry oczywiście te pieniądze dostaną. Szczególnie, że Peter Madzial jest w o tyle innej sytuacji, że ma pełnię władzy, większość konstytucyjną, tak, na co wskazują, wskazują sondaże. Tak, aczkolwiek reformy nie przeprowadza się z dnia na dzień, prawda? Więc to trochę czasu zajmie. Peter Madziarz, słyszeliśmy na wiecu wczoraj, mówił, że, odblok, że będziemy dążyć do odblokowania tych pieniędzy, więc podejrzewam, że te decyzje będą zapadały dosyć szybko po objęciu... znaczy zaczną się, zaczną być realizowane dosyć szybko po objęciu przez TISE władze, a kiedy one zostaną uruchomione, no będziemy się temu przyglądać. Ja przypominam sobie rozmowę w szczycie Europy z osobą numer dwa partii TISA, Zoltan Tarto mieliśmy z nim wywiad. I on mówił bardzo ostrożnie, że bardzo chcielibyśmy rzeczywiście odblokować te pieniądze, natomiast spoglądamy na przykład Polski. Więc nawet jeśli nie uda się wszystkiego zrealizować, wszystkich reform, podejrzewam, że Węgry będą wskazywały na przykład Polski, która tych reform nie skończyła, a pieniądze ma odblokowane. Beata Płomecka, bardzo serdecznie Ci dziękuję, dziękuję, a Państwa odsyłamy oczywiście do podcastu Beaty Płomeckiej Szczyt Europy do wysłuchania na stronie Polskiego Radia oczywiście i w systemach, serwisach podcastowych Beato, bardzo Ci serdecznie dziękujemy, my oczywiście do rozmowy, do tematu wyborów na Węgrzech będziemy wracać w rozmowie właśnie z naszymi gośćmi politycznymi po godzinie 7.07 w nasze studio odwiedzi senator Adam Bodnar z Koalicji Obywatelskiej Były minister, były minister sprawiedliwości, a po 8.07 będzie z nami Bartłomiej Wrublewski. Z kolei sprawa i sprawiedliwości i też do wątków związanych z Węgrami. Będziemy wracać, bo oczywiście wygrana Petera Madziara to jedno, ale ma ta historia także i polski wątek, polską odsłonę, czyli pytanie o dwie osoby, dwóch polskich polityków, którzy na Węgrzech mają azyl, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Szczególnie, że na etapie kampanii wyborczej Peter Madziar zapowiadał, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie właśnie uchylenie tej ochrony prawnej. Co w tej sytuacji? Te pytania padną już po 7.07 i po 8.7, A teraz zapraszam Państwa na segment Anny Grabowskiej. Twoje pieniądze. Twoje pieniądze. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Nasz kolejny podatkowy temat to ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu darowizn. A moim gościem jest doradca podatkowy, pan Maciej Jankowski. Witam pana. Dzień dobry. Najprostsza darowizna przekazywana przez ogromną rzeszę podatników PIT to tak zwany 1%. Choć jest to de facto 1,5%, prawda? E, naszego podatku, który można przekazać na organizację pożytku publicznego, no ale też nie każdą, nie każdy może to zrobić, no to wyjaśniamy wszystko po kolei. Tak, myślę, że warto uściślić sobie na początku taką rzecz, że to, to nie do końca w zasadzie jest darowizna, bo darowizna tak. to coś stricte dobrowolnego, a tutaj no, podatek musimy przekazać i mamy jedynie moc zdecydować, że te 1,5% trafi nie do powiedzmy w uproszczeniu budżetu, tylko do wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. No i OPP właśnie. Mamy w Polsce bardzo, bardzo wiele organizacji pozarządowych, które różnego rodzaju szlachetną działalność prowadzą, ale nie wszystkie są OPP żeby zostać OPP trzeba spełnić szereg kryteriów, prowadzić odpowiednio długo tę działalność, mieć niezależny organ kontroli, odpowiednią sprawozdawczość. Wówczas można o ten status OPP się ubiegać. No i y, on daje taki, to jest taka elitar elitarna NGOs. Wtedy i na taki, na taki właśnie podmiot można 1,5% skierować. Jest taka specjalna lista prowadzona przez y Ministerstwo Finansów i po prostu możemy to znaleźć, to, tam możemy to znaleźć się, tą listę. To się tak? zgadza, ponad 9,5 tysiąca podmiotów tam no e, Czy to teraz pytanie, czy w przypadku osób prawnych są jakieś podmioty albo grupy podmiotów, e, które są no, jako z góry a priori wykluczone z grupy tych, na których możemy ta 1,5% przekazać? Nie, jeśli ten warunek y, y, statusu organizacji pożytku publicznego jest spełniony, no to na taki podmiot możemy 1,5% przekazać. A takie firmy, które na przykład zajmują się produkcją alkoholu, dystrybucją alkoholu. One nie uzyskają statusu OPP, więc tutaj, tutaj jesteśmy, jesteśmy pod tym względem bezpieczni. Jasne, bo to się też pojawiało w pytaniach, stąd ja też o to pytam. Czy przekazując taką darowiznę, tak, jak będę się tym posługiwała słowem, możemy konkretnie wskazać na kogo mają znowu mówiąc kolokwialnie, pójść nasze pieniądze na jakieś na przykład konkretne chore dziecko albo na konkretną urodzinę, no dlatego, że wiele osób by tak chciało zrobić, czy może. Jak najbardziej jest taka możliwość, gdy zerkniemy na, na, na tego, tego swojego PITA. To są różne formularze, ale na każdym w zasadzie z nich, z tych powszechnie używanych, jest rubryczka, gdzie pojawia się miejsce na wpisanie KRS tego OPP, który nas interesuje. No, jest tam dodatkowa rubryczka, gdzie możemy wskazać cel szczegółowy. No To już poszczególne OPP sobie ustalają, w jaki sposób my, my mamy, e, mamy ten cel szczegółowy wskazać, ale najczęściej możemy w ten sposób wskazać na przykład konkretnego podopiecznego. Mhm. Do którego te pieniądze trafią, czy na którego na przykład leczenie te pieniądze zostaną przeznaczone. No właśnie, no ale te nasze przekazywanie pieniędzy to nie tylko 1,5% tak w gruncie rzeczy, bo możemy pomniejszyć swój PIT nawet o 6%, no to wyjaśnijmy teraz na jakie podmioty możemy przekazać te większe kwoty. Tak i gdy mówimy o tych 6%, to to już jest taka, taka stricte, taka darowizna. Czysta, czysta darowizna. Tak. Bo tam mówiliśmy o tym, że część podatku możemy przekierować, czyli jeśli płacimy 1000 zł podatku, 15 zł możemy przekierować na wybrane OPP. Natomiast tutaj mówimy o, o darowiznie, która może pomniejszyć nasz dochód, naszą podstawę opodatkowania. Czyli na przykład jeśli zarobiliśmy 100 tysięcy zł, a przekazaliśmy 5000 zł darowizny, to płacimy podatek tak, jakbyśmy tych 5000 w ogóle nie zarobili, czyli od 95%. 5 zł. No i tutaj dobra wiadomość, tu już nie ma tego wymogu OPP, tutaj możemy przekazać na w zasadzie dowolny podmiot zajmujący się działalnością pożytku publicznego, najczęściej to będą fundacje, stowarzyszenia itd. Są również inne opcje, można przekazywać takie darowizny na cele kultu religijnego, również na cele krwiodawstwa. Chodzi tu po prostu o, o darowiznę o oddanie krwi czy osocza. Wtedy możemy odpowiednią kwotę sobie odliczyć. Jest to bodajże 130 zł za, za litr krwi. Można też przekazać darowiznę na cele kształcenia zawodowego. No i tutaj ostatni, taki najbardziej egzotyczny przypadek, jeśli komuś leży na sercu taka sprawa, można przekazać również odliczalną darowiznę na potrzeby odbudowy Pałacu Saskiego. Tam z różnymi przyległościami. W zeszłym roku bodajże 141 podatników to zdecydowało To trochę taka się. nowości, rozumiem, że przejściowa taka szansa. No bo za jakiś czas zakładamy, że zostanie on wybudowany. No i wtedy taka ulga zniknie. Tak, tak, tak. Droga, droga jest jeszcze daleka, więc myślę, że przez, przez mhm. jakiś czas takie, takie darowizny można będzie odliczać. Natomiast niewielu, niewiele osób się na to decyduje. Jasne. No to teraz y, zapytam, czy różne darowizny można ze sobą połączyć. No na przykład jeśli chodzi o te procenty dochodu, czy nie jest to możliwe? E, I czy te półtora procent jakby się tutaj też sumuje? Bo no, chodzi o to, żeby jak najwięcej powiedzmy dać, jak najbardziej pomniejszyć ten swój dochód. Czy to się sumuje, czy na różne cele po 6% no te to, to, to, to 1,5% to, to jest zupełnie, zupełnie inna para, para kaloszy. To jest niezależne nie zalicza do tych 6%. Natomiast te, te 6% rozpatrujemy zbiorczo, czyli jeśli przekażemy mhm. 3% na, na mhm. jedną organizację, 3% na drugą, to już kolejne darowizny na, na trzecią organizację. Możemy ich oczywiście dokonać, ale nie będziemy już mogli ich odliczyć. Jest jedna furtka, w jaki sposób z tym limitem 6% można sobie poradzić. Jest jeden taki cel, który nie jest tym limitem, objęty i to jest przekazanie środków na tak zwaną działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i, i różnych organizacji re religijnych i to wynika nie, nie z ustawy o PIT, tylko z poszczególnych ustaw o relacji państwa polskiego z poszczególnymi kościołami. Takie, takie darowizny możemy odliczać bez limitu nawet do pełnej kwoty dochodu. Czyli więcej, jasne. Ale też towary. Towary też mogą być przedmiotem takiej darowizny, która nam pomniejsza przychód? Jak najbardziej. Ta no to wolność. teraz pytanie, bo one mogą być opodatkowane VAT-em, czyli czy my je wtedy odliczamy razem z VAT-em, bierzemy pod uwagę całą wartość razem z VAT-em czy bez VAT-u? Zasadniczo tak, zasadniczo bierzemy, bierzemy całą kwotę z VAT-em, ona stanowi wartość naszej darowizny, czyli jeśli kupiliśmy komputer za 3000 plus VAT i przekazaliśmy go od razu, no to będziemy mogli odliczyć te 3000 plus plus VAT. No to pytanie, jak y, y, udokumentować y, prawo do ulgi z tytułu darowizny? Co to powinno być? Faktury, y, rachunki, umowy, paragony, nie wiem, cokolwiek, przelewy po prostu? Tu właśnie zależy to od tego, co, co konkretnie przekazujemy. Jeśli pieniądze, no to kluczowe będzie po prostu potwierdzenie przelewu. Jeśli rzeczy... No to tam ustawodawca nie wskazuje konkretnego dokumentu, ale mówi, że on musi wskazywać, kto jest darczyńcą, co konkretnie jest przekazywane, jaka jest tego wartość, no i zawierać potwierdzenie odbioru, czyli że faktycznie tego przekazania dokonano. Może to być na przykład umowa darowizny z uwzględniająca potwierdzenie odbioru. Jasne. Doradca podatkowy, pan Maciej Jankowski był naszym gościem. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję. Twoje pieniądze